Moi drodzy, i postępujemy w naszej refleksji nad powołaniem św. Mateusza, w którym próbujemy odnaleźć, mam nadzieję, że każdy jakoś próbuje się z tym mierzyć, też i historię swojego życia, historię swojego powołania. Powiedziałem nam przy świętej, że to słowo Pana Jezusa to było takie słowo stwórcze dla świętego Mateusza. Ono dało początek jakby nowemu życiu. Można powiedzieć, od tego momentu już nic nie było e, takie samo. E, wszystko było już inne. Jego życie e, zmieniło się o 360 stopni w modelu spiralnym. <śmiech> <śmiech> Czyli jakby wszystko się zmieniło, ale by inny etap w ogóle e, jego funkcjonowania. No, i teraz chciałbym się zastanowić nad tym, jakby co spowodowało, że ten Mateusz wstał faktycznie i poszedł. Wczoraj mówiłem trochę o tym spojrzeniu, że tajemnica tkwi w spojrzeniu. No, i faktycznie tak to jest, że tajemnica tkwi w spojrzeniu, ale jakby głębiej sięgając do tematu, można powiedzieć, że tajemnica tego pójścia za Jezusem. Ona tkwi w trwałości tej Jezusowej miłości. To znaczy Mateusz przekonał się, czy w tym spojrzeniu zobaczył, że miłość Jezusa jest miłością trwałą. Jest miłością taką, która, której nic nie jest w stanie jakby zniszczyć, zakwestionować. że To jest miłość, która po prostu zawsze jest. Jest to rzeczywistość niezwykle ważna dla nas, żebyśmy sobie to uświadomili, dla małżonków wszystkich, ponieważ często nam się wydaje, że ta miłość małżeńska to już jest taki szczyt oblubieńczej miłości, bo ta miłość bazuje na takim stwierdzeniu, na przysiędze, nie opuszczę cię aż do śmierci. Przy czym to aż do śmierci oznacza aż do śmierci, czyli ta miłość jest do śmierci. Natomiast miłość Jezusa to jest taka miłość, która przekracza tę granicę śmierci. On nas kocha jakby poza tą granicą. Kiedy będziemy umierać i schodzić z tego świata, to ta miłość będzie na nas czekała. Ta miłość będzie nas rozliczała, ta miłość będzie dla nas miłosierna. To jest taka miłość, która przekracza granice śmierci. To jest trwała miłość. Dzisiaj potrzeba trwałości człowiekowi w świecie, który coraz bardziej się zmienia, w świecie, który coraz bardziej gna do przodu, w świecie, który coraz bardziej pędzi. No, ta trwałość, ta pewność, stabilność jest nam niezwykle potrzebna. i To, co wczoraj mówiłem, że właśnie dla tej pewności, dla tej trwałości ludzie nawet są w stanie zgodzić się na, na pewną iluzję. To znaczy dwoje ludzi, niekoniecznie młodych, mówią sobie, że, że się kochają, jakby tworzą iluzję takiej trwałej miłości, że tego nic nie zniszczy. Oni są tak pewni swojej miłości, że tego nic nie zniszczy. Czasami y, ktoś z boku patrzy i mówi nie, to, to nie rokuje, to jakby nie ma przyszłości. Zastanów się, przemyśl do jednego albo do drugiego. Często odbierane są te stwierdzenia jako jakiś atak właśnie na tą miłość czy jakieś niezrozumienie. Często się psują więzi y, y, pomiędzy tą osobą abyskimi, no bo to jest odczytywane jako, jako no właśnie atak na, na moją wolność, na moje wybory, na moją decyzję. No, ale ktoś z boku patrzy i mówi, nie, no, ja widzę, że to nie rokuje, po prostu, że z tego, no, nic, nic nie będzie, zastanów się. No, ale to przekonanie tych młodych ludzi, że, że ta miłość jest tak silna, że ona jakby wszystko przetrwa. I zdarzają się takie sytuacje, że faktycznie tak się ci młodzi ludzie dobierają, faktycznie to uczucie, czy ta postawa miłości jest tak silna i tak stabilna, że że oni trwają w tej miłości. Że ktoś, kto miał wątpliwości, się pomylił. Ale niestety w zdecydowanej większości przypadków jest tak, że, że ci ludzie się po prostu sobą rozczarowują. To znaczy przychodzi taki moment oceny swojego wyboru, swojej decyzji i następuje gorzkie rozczarowanie. Okazuje się, że ten, który miał być wierny na zawsze, to znaczy w największych ludzkich możliwościach do śmierci, okazuje się być niewierny. Decyduje o tym, że wybiera inną drogę. Na przykład mówi komuś, że już cię nie kocham. Prawda? Co dla drugiej osoby może być strasznie trudne, jest strasznie bolesne. No jak? Przecież coś nas łączyło, mówiłeś coś innego. Tak mówiłem, ale już cię nie kocham. Dlatego pakuję swoje rzeczy, i wychodzę z domu, i zaczynam budować swoje życie, bo już cię nie kocham. I bardzo szybko pryska potem taka iluzja, pęka taka iluzja. Ona jakby nie wytrzymuje próby czasu, no bo każda ludzka miłość, nawet ta najbardziej szlachetna i piękna, ona nosi na sobie te znamiona nietrwałości. Natomiast my potrzebujemy jakiegoś trwałego punktu odniesienia. I oczywiście my jakby budujemy też instytucjonalnie takie punkty odniesienia, nawet tam, gdzie nie ma jakby miejsca dla przestrzeni wiary, no to buduje się instytucje małżeństwa od wieków po to, żeby nadać jej pewną stabilność, bo jakby człowiek potrzebuje pewnej stabilności do wzrostu, do rozwoju, do tego, żeby jakby pewnie funkcjonować. Więc jakby funkcjonuje od wieków instytucja małżeństwa. Pan Jezus jakby podnosi małżeństwo do rangi sakramentu, więc jakby nadaje jej obok tego wymiaru takiego prawnego, także ten wymiar nadprzyrodzony, że On jakby jeszcze jest gwarantem ostatecznym tej miłości. Ale to wszystko dzieje się po to, ponieważ my potrzebujemy pewnej stałości. No i rodzi się pytanie w związku z tym, skoro ta miłość jest ludzka, no z natury swojej nie, nie, nie stała. Co zrobić, żeby uczynić ją maksymalnie możliwie trwałą? No trzeba ją oprzeć o taką miłość, która jest trwała. Trzeba ją jakby zakorzenić w taką miłość, która jest trwała. I taką miłością jest niewątpliwie miłość Pana Jezusa do każdego z nas. Ta miłość bezwarunkowa, ta miłość, której doświadczył y, y, święty Mateusz i ta miłość, której doświadczyć może y, każdy z nas. Y, on zobaczył w spojrzeniu Jezusa, że ja Cię powołuję y, i kocham Cię nie na chwilę, to nie jest kaprys jakiś, bo chcę pokazać przed ludźmi, przed grzesznikami, przed celnikami, jaki ja tu jestem dobry mistrz i nauczyciel i na chwilę Cię tutaj zrobię taką scenę, takie show i powołam Mateusza, a potem Cię zostawię, bo Ty się do niczego nie nadajesz. On go powołuje dlatego, że tak jak mówiliśmy sobie, w niego wierzy i w niego wierzyć nie przestał. Tak jak nie przestał wierzyć w Piotra, któremu powiedział, że zdradzisz mnie. Pójdę Pani za Tobą wszędzie, dokądkolwiek Ty pójdziesz, nawet na śmierć. Nawet na śmierć kogut nie zabije trzy razy, a ty się nie wyprzesz. On zapiera się. A jednak Jezus wiedział, że zdradzi. jakby I nie wycofał tej swojej miłości. Nie przestał wierzyć w świętego Piotra. Kiedy wstał, pyta go, kochasz mnie? No, kocham cię. Pyta go trzy razy, tyle razy, ile go zdradził. Tak jakby chciał wystawić na próbę tę tam Jego miłość. I Piotr jakby przez to, trudne dojrzeba, przez to trudne doświadczenie dojrzał i mówi, Panie, Ty wszystko wiesz. To nie, że ja Cię kocham, ale Twoją siłą, Twoją łaską, Twoją mocą ja jestem w stanie Cię kochać. Pan Jezus tak jak wierzył w Mateusza, tak jak wierzył świętego Piotra, tak wierzył w Jodasza. To, że on ostatecznie zrezygnuje ze zdrady. Patrzył na niego w ogrójcu, prosto w oczy, tak jak popatrzył Mateuszowi i powiedział, przyjacielu, pocałunkiem zdradzasz syna człowieczego, przyjacielu. Tak jakby łapał się ostatniej deski ratunku, jakby rzucał ostatnią deskę ratunku Judaszowi. To było to samo jakby spojrzenie pełne miłości. To jest miłość trwała, to jest miłość nieodwołalna, to jest miłość, której nawet naj, największy ludzki grzech nie jest w stanie jakby zakwestionować. Pan Jezus jest wierny do końca. I dlatego nie tylko kluczową rzeczą, ale wręcz rzeczą życia bądź śmierci tak naprawdę jest oparcie swojej ludzkiej miłości, także tej związanej z relacją małżeńską, o tą trwałą miłość. Czyli mówiąc krótko, pierwotnym doświadczeniem, czy jakby pierwszym doświadczeniem w stosunku do miłości małżeńskiej jest to doświadczenie jakby osobistej miłości ze strony Jezusa. Osobistej miłości, którą ja doświadczam w relacji z Jezusem. I to jest jakby kluczowa sprawa. Jeżeli ta patrzę na moją relację z, z Bogiem i widzę, że, że ona jest wątła, albo że ona jest jeszcze niedoskonała, albo że dość sporo w niej braków, no to kluczową rzeczą jest to, aby o tę więź, o tę relację zadbać, dlatego że ona daje mi największe poczucie stabilności w moim życiu. Wtedy, kiedy przyjdzie próba, kiedy przyjdzie doświadczenie, kiedy ludzka miłość zawiedzie, no wtedy zostaje mi to, co jest najbardziej fundamentalne. Miłość Boga, która nie zawodzi. Fundamentalne to znaczy, ja ciągle mam jakiś fundament. Nie, nie, nie usuwa mi się ziemia pod nogami. Świat mi się nie, nie zawali. Czasami y, y, osoby, które doświadczają kryzysów małżeńskich, mąż odchodzi, żona odchodzi, czy coś trudnego dzieje się w tej relacji i dokonują się radykalne, dramatyczne zmiany, to osoby relacjonują to w taki sposób, że świat mi się zawalił, tak jakby mi się ziemia usunęła pod, pod nogami. Tak, oczywiście po ludzku jest to bardzo trudne doświadczenie, ale jeżeli ja mam ten fundament, jakim jest, relacja z, z Bogiem, to chociaż przeżyję jakieś trzęsienie ziemi, poważne turbulencje, to jednak mam ten punkt odniesienia, mam to jakby te, te, ten fundament w oparciu o który jakby mogę się odbić, mogę wstać, mogę dalej iść, dalej żyć i szukać jakby sensu w tym życiu, w takim kształcie tego życia, jakim ono dzisiaj jest. Więc jakby, mówiąc krótko, kluczową rzeczą w relacji małżeńskiej, bez względu na to, czy jesteśmy na jakim etapie tego związku, czy na jakim etapie kryzysu, jest tak naprawdę budowanie głębokiej więzi, głębokiej relacji z Bogiem. Czasami jest tak, że ta sytuacja kryzysu małżeńskiego, i to wielokrotnie wybrzmiewa w świadectwach, jest okolicznością, która powoduje, że nagle jakby się budzimy i zaczynamy dostrzegać, że w życiu ważny jest też Pan Bóg, że Go nie było do tej pory, że coś było zaniedbane, że ten Pan Bóg był trochę po macoszemu traktowany, że tak naprawdę nie był obecny w naszym małżeńskim życiu. Kryzys pokazuje, że muszę, muszę jakby wrócić i dobrze się dzieje, jeżeli osoby mają taki jakby odruch, że nie, coś tutaj muszę zrobić, coś muszę przewartościować, jakby to, to nie tak. Gdzieś popełniliśmy błąd, nie? że jednak Pan Bóg jest ważny, dlatego że On daje poczucie bezpieczeństwa i myślę, że sam fakt tego, że szuka się takiej wspólnoty wspierającej, wspólnoty, która nie jest tylko grupą o charakterze ściśle terapeutycznym, gdzie ktoś może wylać swoje żale, ale gdzie otwieramy się na rzeczywistość nadprzyrodzoną, na rzeczywistość Boga, który potrafi dokonać o wiele więcej, aniżeli człowiekowi się wydaje. To, to szukanie takiej wspólnoty jest niczym innym jak, jakby szukaniem, czegoś trwałego tak naprawdę, co, co mi da jakby takie poczucie stabilności, że ja będę wiedział, jak postępować, jak działać, jak się kierować. Natomiast ta stabilność, która jakby wpisana jest w tą relację z Panem Bogiem, ona ma oczywiście różne, różne oblicza i różne wymiary. Jednym z wymiarów takiej stabilności jest to, że wiara niesie ze sobą bardzo konkretny system wartości, prawda? czyli system pewnych zasad, pewnych norm, którym ja próbuję jakby podporządkować moje życie, albo inaczej, podróg których ja próbuję uporządkować moje życie. Także na samym początku tej hierarchii wartości jest Pan Bóg, no i potem w zależności od tego, jak kto sobie tę hierarchię układa. Ale właśnie Pan Bóg jest tą wartością najwyższą. Dlaczego? Dlatego, że On jest ostatecznym gwarantem tego, co jest, co jest pewne, co daje mi jakby takie poczucie stabilności w życiu. Myślę, że to budowanie więzi z Jezusem, takie, takie danie sobie przyzwolenia na to, żeby faktycznie Pan Bóg wypełnił moje życie w całości, dokładnie jakby w taki sam sposób, jak to się stało w życiu świętego Mateusza, jest dla nas dzisiaj o tyle ważne, ponieważ jak wspominałem na początku, My żyjemy w świecie, który naprawdę jakby ciągle się, ciągle się zmienia. Jakby trudno uchwycić coś, co, co jest stałe. Prawda? Czasami nawet takie, takie rzeczywistości jak, jak nauka, ludzie się często lubią powoływać na na wyniki badań, na naukę, jak już ktoś powołuje się na jakieś cyfr naukę, to znaczy, że to już jest takie pewne na 100%. Bo tak to są takie opowiastki, takie gadki, ale jak ktoś przywoła wyniki badań, no to znaczy, że to jest sprawdzona prawidłowość, że to tak jest w życiu. No i w dużej mierze tak to bywa. Prawda? Natomiast co róż w nauce pojawiają się nowe odkrycia, nowe wieści, coś się zmienia, do tej pory coś było jakimś trendem, okazuje się, że to już jest zupełnie inaczej. Jak ktoś śledzi jakąś tam dziedzinę nauki, no to wie, że, że to jest wszystko strasznie dynamiczne, więc nawet to, co się po ludzku wydaje najbardziej stabilne, jak na nauka, no nie jest stabilne tak naprawdę. Więc trzeba szukać stabilności, pewności gdzie indziej. No i ta pewność, ta stabilność jest w relacji z Panem Bogiem. To jest no, ważne, kluczowe pytanie też dla każdego z nas. Rekolekcje nie są jakimś spędem osób, które mają coś tam wspólnie zrobić, pobyć ze sobą i, i, i fajnie nam tutaj będzie. Zjemy dobry obiad, wypijemy kawę, pośmiejemy się. Wszystko OK, fajnie, jakby jest jak najbardziej. To też jest potrzebne. Ale tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby jakby uchwycić tę Tą osobistą relację, osobistą więź z Bogiem, żeby jakby na nowo jakby wyprowadzić ją na pierwsze miejsce, na nowo zobaczyć jej wartość, na nowo zmotywować się do tego, aby potem w codzienności swojej cierpliwie nad tą relacją z, z Bogiem pracować. Bo jeżeli jakby tego zabraknie, no to przyjdzie jakiś kolejny kryzys, może już nie tyle małżeński, ale jakaś odmiana tego kryzysu, jakiś życiowy I, i ja zacznę się w ogóle zastanawiać, czy to w ogóle warto, czy to ma sens, czy to warto siedzieć w tej wierności małżeńskiej i temu się powodzi, prawda? tak jak psalmista żali się w jednym z psalmów, że bogatemu to wszystko idzie, parafrazując, wszystko idzie dobrze, nie? wszystko leci, mu się układa, a ten biedny to to zawsze dostaje po, po nogach. Czy to w ogóle warto inwestować w tego Pana Boga? Czy warto w Niego wierzyć? No, tak po ludzku, no, jakie uzyskujemy profity? No po ludzku, no, Kiepsko to, y, y, to wygląda. Ta, ten jeden osiąga wszystkie swoje cele. <śmiech> <śmiech> Przykro <mnie>. mi. <śmiech> tak, tak. Takie życie. <śmiech> jeden osiąga swoje cele, jest na oko szczęśliwym mężem, y, prawda, czy szczęśliwą żoną, bo sobie znalazł inną osobę. Teraz jakby wszystko się dobrze układa, budują szczęśliwy dom, taka jest ich relacja. No i każdy, kto z boku popatrzy, to powie, no tak, nie? Nawet ci ludzie, którzy mówią, słuchaj, no ty, znajdź sobie kogoś, prawda? Nie, prawda? Poszukaj sobie, młody jesteś, młoda jesteś, się, od kogoś znajdziesz, nie? No to... Przepraszam, chyba ksiądz nie wierzy to, co mówi. Poci ja, ja nie skończyłem, proszę słuchać, dobrze? Przepałem, bo nie mogę tego słuchać, tak? Ale co Pana tutaj niepokoi? Co Cię niepokoi? Że, że, że tak jest temu dobre, to tylko pozory. Ale, Ale to właśnie... No cieszę się, że jakby to poruszyło. No, prawda? Tak. Że... że... No tak jest, prawda, że, że jemu jakby jest właśnie dobrze, oni budują szczęśliwe życie, no i świat odpowiada, że tak to po prostu jest, prawda, więc my jakby nie mamy tak naprawdę po ludzku rzecz ujmując żadnych jakby głasków ze strony świata, wręcz przeciwnie, prawda, po głowie. Nie? No, weź ogarnij się, znajdź sobie żonę czy tą drugą osobę. Prawda? Natomiast jak trzymamy się jakby tego, co jest, jakby, co jest Boże, co jest, jakby, wypływa z Ewangelii, no to zwyczajnie idziemy pod górę, mówiąc krótko. No i pytanie, co jest ważne. I ostateczna motywacja zawsze zostanie w Jezusie w relacji z nich, prawda? Że, że no, to, to dla ciebie, prawda? Jestem tutaj. Może yy, po ludzku ktoś powie, przekrałeś swoje życie, mogłeś sobie też tak ułożyć, nie? Czasami współorządkowie mówią, ja sobie ułożę do przeszczycia. Czemu ty sobie nie ułożyłeś? Trzeba było sobie ułożyć. Rozstaliśmy się, bądźmy przyjaciółmi, prawda? Te slogany, które... Nie? Popatrz. Możemy się spotkać na kawie, słynne paczorkowe rodziny dzisiaj, prawda? Osnute. I moja rodzina się spotka, i twoje się spotka, prawda? I, i nasze dzieci, i moje, i twoje. już wszyscy się spotkamy, będziemy szczęśliwi, prawda? No gdzież można zbudować taką idyliczną... Y, na, zaraz będzie dyskusja. Idyliczną jakby postać y, y, małżeństwa. No, spotkajmy się. Dlaczego, dlaczego nie? No, możemy tak zrobić, prawda? możemy pójść jakby na kompromis, prawda? możemy jak ktoś nas naciska i mówi, no to jest normalne no popatrz na świat dzisiaj takie są czasy, wszystko pójdzie do przodu no, naprawdę jakby można dać się zwieść takiemu stwierdzeniu, no dobrze no skoro tak faktycznie jest, czasami to bardzo bliskie osoby podpowiadają prawda, że no to naprawdę będziemy szczęśliwsi, no problem polega tylko na tym, że jakby nie, nie przyjmujesz tej wizji rzeczywistości, tej wizji świata. Więc, tak naprawdę, mówiąc, czy mając się tylko jakby ludzkich racji, no, wysiadamy, my nie mamy z czym dyskutować. Nie mamy argumentów. Jedynym argumentem dla mnie pozostaje relacja z Jezusem. I to jest argument najbardziej przekonywujący, i jednocześnie najbardziej intymny, najbardziej osobisty. Bo On jakby nie domaga się tłumaczenia przed światem, tylko to jest moje wewnętrzne przekonanie wypływające z relacji z Bogiem, że ja to robię dla Niego. Nie, nie dla kogoś, żeby pokazać, że jestem lepszy. Prawda, że ja jestem super, bo ja jestem psycharzem, prawda? to jestem, jestem gość. A ty nie wytrzymałeś prawda, próby czasu, znalazłeś sobie kogoś, to ty już jesteś jakby taka z niżej, prawda? Nie, nie robię tego dla drugiej osoby, żeby pokazać komuś, że ja jestem lepszy. Nie, ja to robię dla Jezusa, że tutaj jestem w tej wspólnocie, to po to, żeby tę relację z Jezusem jakby utrzymywać, żeby tę relację żeby, żeby ta relacja była ciągle żywa i była siłą mojej wierności, mojego przekonania. Nie robię tego nawet dla swojego współmałżonka, żeby pokazać, że ja to jestem lepszy, bo ja się za siebie modlę i jestem wierniejszy. Tam, gdzie wkrada się już w ogóle taka pokusa porównywania, to jakby już pojawia się potrzeba oczyszczania tej motywacji, bo to znaczy, że jakby u podstaw, u źródeł nie ma tej najczystszej motywacji, czyli ja to robię no właśnie dlatego, że, że taka jest moja więź z Jezusem. Ja jestem w tej relacji szczery. Jeżeli ona ma być głęboka i prawdziwa, no to ja nie mogę grać na na dwa fronty. Prawda? Modlić się przed Jezusem, patrzeć Mu w oczy, a potem tak realizować swoje życie, że właściwym motywem nie jest miłość do Niego, tylko na przykład właśnie pokazanie siebie z lepszej strony, bo jestem nieuczciwy. Jestem uczciwy wtedy tak, Panie Jezu, no jeszcze mi brakuje, wiesz, jeszcze tej, tej miłości do Ciebie nie mam tyle, jeszcze górę bierze to, że, że chcę się poczuć po prostu lepiej, że, że ja potrafię trwać w wierności, a ten drugi nie potrafi. Ale no to znaczy, że przede mną jeszcze jest czas oczyszczania motywacji. To już jest dużo. Ale tą podstawową motywacją ma być motywacja z Jezusem. Motywacja miłości życia z Jezusem. Jeżeli tego zabraknie, to tak naprawdę po ludzku tracimy punkt odniesienia do realizowania takiego stylu życia, który tutaj dla wszystkich nas jest właściwy, to znaczy trwamy w wierności. Jakby, no, no nie ma, po prostu po ludzku nie, zna, nie znajdą się argumenty. Gdybyśmy zaprosili tyle samo osób przypadkowo spotkanych gdzieś na ulicy, to jestem przekonany, że jedni z nich patrzyliby na nas ze zdumieniem, ale pomyśleliby sobie, nie, no mnie na coś takiego by nie było stać. Nie? Jest jedno życie, po co to życie w taki sposób spędzać? Nie? No nie wyszło, no to może wyjdzie z drugim. Nie? Nie, wyjdzie, nie wyszło z drugim, to wyjdzie z trzecim. Nie wyszło z czwartą, to wyjdzie z piątą. No, trzeba próbować, nie? Do trzech razy sztuka, czasami więcej, prawda? No, y, takie jest dzisiaj myślenie, po prostu. Więc jeżeli y, ta relacja z Panem Bogiem będzie słaba, to my ostatecznie y, zawsze będziemy musieli wrócić do tej światowej retoryki i nie będziemy mieli tak naprawdę światu, y, y, co powiedzieć. Będziemy po prostu, y, na, nawet sami przed sobą y, trudno będzie obronić y, y, wybór. Nie? Nie, Pogubimy się, nie będziemy wiedzieć, dlaczego myśmy dokonali takiego wyboru. Dlaczego trwamy w tej wierności. Nie? A jeżeli już będziemy trwali, to często ta motywacja gdzieś tam będzie po prostu zwyczajnie słabła. Bo będzie słabła relacja z Jezusem. To też tutaj wybrzmiało, że po jakimś czasie wakacji jest potrzeba spotkania we wspólnocie, jest jakiś głód tej wspólnoty, no właśnie dlatego, że jest, jest jakby taka potrzeba napełnienia się znowu, czy, czy umocnienia tej swojej motywacji, nie? bo to jednak pokazuje, że wspólnota daje nam siłę, daje nam wsparcie. Ale kluczową jednak rzeczą jest indywidualna relacja z Panem Bogiem. Dlatego i wczoraj była ta adoracja, w której zachęcałem do tego, aby Dać się objąć w spojrzeniu Jezusa. No i dzisiaj też będzie taka adoracja bez żadnych harmonogramów, ile kto będzie mógł, ile kto będzie chciał. Będzie można przed Panem Bogiem stać, trwać, wylewać swoje serce. Być przed nim autentycznym, prawdziwym, pozwolić mu wejść do komory swojego życia, do komory swoich, swojego małżeńskiego kryzysu, swoich małżeńskich trudności, do tej komory, do której być może już długo go nie wpuszczaliśmy, chociaż czasami nam się wydaje, że on jest tam głównym gościem, ale tak naprawdę on ciągle stoi na progu i czeka, aż go tam zaprosimy, bo być może się boimy tego, co co może powiedzieć, może się boimy jego porządków, może boimy się tego, że nam poprzestawia to, co sobie już poukładaliśmy, nam się wydaje, że to już jest dobrze, już lepiej nic nie zmieniajmy, niech tak będzie. Jest to czas na budowanie jakby osobistej więzi z Panem Bogiem, żeby odjeżdżać z tych rekolekcji jakby umocnionym, no bo warunkiem, warunkiem trwania w tym charyzmacie wspólnoty jest osobista relacja z Jezusem. Jeżeli jej nie ma, no to wtedy górę biorą jakby czynniki ludzkie i ta motywacja czysto ludzka, która się po prostu zwyczajnie potem w życiu wspólnoty jakby obnaża i jakby pokazuje, że ciągle jeszcze gdzieś tam mam nieprzepracowaną tą stratę tego małżonka, że jakby ciągle jakby nie jestem z nim skomunikowany, to co też dzisiaj już mówiłem w takim sensie, że jakby nie potrafię go zaprosić do, do stołu, z nim funkcjonować. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest pewien proces, który się toczy i się to nie dzieje od tak, prawda? No ale ja mam szansę oceniać, czy na przykład jest lepiej niż rok temu. A może jest jeszcze gorzej, a może jest tak samo, to znaczy nic się nie zmienia, temu z nim bym nie usiadł do stołu i teraz też nie usiądę z nim do stołu, nie? to znaczy, że jakby nic się w tej przestrzeni, relacji, komunikacji między nami po prostu nie dzieje. Pytanie, dlaczego tak jest, nie? Co, co takiego jest we mnie, bo tylko to mogę weryfikować, co jakby blokuje tą komunikację. Jeżeli zaproszę Jezusa, tak jak Mateusz nie wygnał Jezusa ze swojej komory, no to jest szansa na to, że coś dobrego się wydarzy, że Jezus mi to pokaże po prostu, że On pokaże ten jakby czuły punkt, który powoduje, że jak ja stoję w miejscu, że, że, że trudno mi jest się z tym uporać. Tak? Więc jakby zachęcam do tego, żeby tak też przeżyć tę dzisiejszą, adorację, jako, jako budowanie, odbudowywanie, takie pielęgnowanie tej więzi z Panem Bogiem, żeby odjeżdżać stąd i to byłoby no takie dobre moje pragnienie, żeby każdy odjeżdżał stąd taki umocniony takim przekonaniem, że odjeżdżam z jakimś solidnym punktem odniesienia, takim solidnym fundamentem, czymś trwałym. Ja wiem, że, że w tej miłości Jezusa mam ostateczne, absolutne, jedyne oparcie. I wiem, że będę musiał się konfrontować z tą zawiedzioną ludzką miłością, ale ja mam fundament. To znaczy mi się ziemia pod, pod nogami nie sypie. Mi się ziemia nie usuwa. To tyle z mojej strony. Rozumiem, że są jakieś pytania na bieżąco.